Syfon zaprowadził łebka do siebie, wyciągnął z szafy chyba z dziesięć kolorowych peruk i powiedział – moje siostry kiedyś miały bzika na punkcie fryzur i pięć razy dziennie zmieniały wygląd głowy, zakładając sobie na łeb to paskudztwo – wybierz sobie jakąś i przymierz. Smurf wybrał jasnobląd z loczkami jak u aniołka. Przejrzał się w lustrze. – Ta mogłaby być, tylko jakaś taka za długa i za puszysta – zauważył krytycznie. – "O, Obudzi podejrzenia – Detal, rzekł Syfon. Powiesz, że często teraz myjesz włosy. Wiadomo, że umyte włosy szybciej rosną. No, to przynajmniej z włosami załatwione, dodałem zadowolony, że mogliśmy spełnić dobry uczynek. Myślisz? Smerf wciąż przeglądał się nieufnie w lustrze. Mucha nie siada. Masz włos jak się patrzy. Z takim włosem możesz śmiało pokazać się na ulicy. – Z włosem może tak – jęknął Smerw, Ale nie z taką opinią. Wszyscy myślą, że jestem złodziejem. – Czy ja mogę z tym żyć? Pani Kęślik już dawno podejrzewała, że jej wypijam mleko z butelki pod drzwiami i kradnę ze sznura suszącą się bieliznę. Wszystkim mówiła, że jestem lepki. – A nie byłeś? – Nie byłem i nie jestem. To wszystko dlatego, że wstydzę się patrzeć ludziom w oczy i wciąż się czerwienie. Ale teraz po tym, co się zdarzyło w sklepie już, nikt nie uwierzy w moją niewinność. Pewnie donieśli na policję. Moczulat na pewno to zrobił, ale, a, albo pani Kęślik. W każdej chwili mogę być aresztowany. Tak się boję. Nikt mnie nie obroni, nie mam żadnych świadków. Gdybym znalazł tę panią w czarnych okularach, co mi obiecała pięćdziesiąt patyków, nie znajdziesz jej, mruknął syfon. Już jej nie ma i na dobrą sprawę to nigdy jej nie było. – Jak to nie było? – zdębiał Smerw. Przecież widziałem ją. Mówiła do mnie. – Mówił do ciebie złodziej, sklepowy Palemon, przebrany za kobietę. – Słyszałeś o Palemonie? – Palemon? O Boże, jesteś pewien? – Nie ulega żadnej wątpliwości. Tylko on potrafi tak wspaniale się maskować, charakteryzować, przebierać i wcielać w inne osoby. Założę się, że kiedyś był aktorem – Prawdziwym aktorem teatru dramatycznego, a może nawet klasycznego. Co więcej, nabieram też podejrzeń, że ci emeryci w sklepie też byli nieprawdziwi. Czy to znaczy, że pan dbała mógł być podrobiony? Nie inaczej. Sądzę, że to był człowiek Palemona, ucharakteryzowany na znanego ci starca. I pan Moczulat też? No, oczywiście. I, I pani Kęśnik też? Syfon się zawahał. Mm, – Właściwie czemu nie? – Coś podobnego. To już człowiek nie może być nikogo pewny – przeraził się Smerw. Myślisz, że w sklepie była ich cała banda? – Pół bandy na pewno. Jedni robili zamieszanie, drudzy kradli. – A ten gruby głos, co szczuł na mnie? <śmiech> – To był głos samego Palemona. Umyślnie chciał zwrócić na ciebie uwagę i przylepić ci wszystkie kradzieże, żeby sam ze swoimi wspólnikami mógł ulotnić się bezpiecznie. To było proste zagranie na znanej zasadzie – złodziej ucieka i krzyczy – łapać złodzieja. To znaczy, że ścigali mnie prawdziwi złodzieje? Bardzo możliwe. To była dobrze obmyślona i zręcznie przeprowadzona akcja. Palemon i wspólnicy obłowili się tym razem nielicho i… – Pani Kęślik też? – pytał wyraźnie zaintrygowany Smerf. – Daj spokój z panią Kęślik – zdenerwował się Syfon. – Niesamowite! Smerw wciąż był pod wrażeniem rewelacji, którymi poczęstował go Syfon. – To już nie wiadomo, kto z naszych znajomych jest prawdziwy, a kto podrobiony i wszędzie możemy się otrzeć o przestępców przebranych za zwykłych ludzi. Co robić, żeby mi się nie mylili? – No cóż... – rzekł zaferowany syfon. – To nie będzie łatwe, ale spróbuję ich poznaczyć. – Nakleisz im nalepki, jak panu Witwickiemu i ponumerujesz? – zapytał poważnie Smerf. – Tylko nie to – zaprotestowałem przestraszony – żadnego oznaczania i numerowania. Wrzasnąłem do syfona. Już miałeś jedną nauczkę. – Nie bój się – poklepałem Smerfa po chudych plecach. – I bez tego przyskrzynimy tych złodziei. – Potraficie? – Smerf miał jakby wątpliwości. Pestka daktyla, mruknął syfon. Bo jeśli to jest sam palemon, z palemonem to nie przelewki? Spokojna głowa, mamy sposoby. Nawet na palemona. Jutro zaczynamy akcję. Czy mogę być z wami i się przyglądać? Może bym się na coś przydał? Wykluczone. Nie jesteś specjalistą, popsułbyś tylko. Zostaw to nam. A teraz spadaj bo musimy matmę odrobić. Gdy pozbyliśmy się Smerfa, z nieukrywanym niepokojem zapytałem Syfona, coś ty naopowiadał temu biednemu chłopakowi. O jakich sposobach wspomniałeś? Naprawdę masz jakieś sposoby? Nie mam, wyznał z rozbrajającą szczerością. Ale coś wymyślimy. Nie wygłupiaj się. Chyba nie myślisz poważnie pakować się w tę historię. Nie rozumiem cię, Bąbel. Przecież sam obiecałeś Smerfowi zaczerwieniłem się. Ja tylko tak na odczepnę. I tak mieliśmy zająć się Palemonem, przypomniał Syfon. Prędzej czy później, by nas to nie ominęło. Ale zaczynać od razu od Palemona, zlituj się. Zostawmy go sobie na potem, kiedy nabierzemy wprawy. To jest dobra okazja, a Smerf nie może czekać. Lepiej powiedz od razu, że po prostu się boisz. Pewnie, że się boję, a ty nie? Syfon chrząknął niewyraźnie. Czy się boimy, czy nie? To nie ma nic do rzeczy. Otworzyliśmy instytut i coś trzeba robić. Moglibyśmy pokręcić się trochę około sklepów i ostrożnie poniuchać. Co nam szkodzi? Tylko poniuchać? Tylko. Umilkłem. Rzeczywiście. Co nam szkodzi? Doszliśmy zgodnie do wniosku, że w pierwszej kolejności należałoby wziąć pod obserwację te sklepy, w których jeszcze nie było kradzieży. Rozumując chyba logicznie, że to one teraz staną się przedmiotem zainteresowania złodziei. Po zbadaniu sprawy okazało się, że koło naszego osiedla jest tylko jeden taki sklep, a mianowicie Entliczek. Luksusowy, nowo otwarty magazyn samoobsługowy. Toteż na zajutrz, po lekcjach, udaliśmy się prosto do Entliczka. Przez dwie godziny czekaliśmy cierpliwie, oglądając wystawy i nudząc się piramidalnie, aż pojawi się ktoś podejrzany i złoży nam propozycję taką, jaką wczoraj złożono Smurfowi. Niestety nikt nie złożył nam żadnej propozycji, ani nawet do nas nie zagadał, z wyjątkiem kalekiego chłopca na inwalidzkim wózku, który zapytał nas, czy my też czekamy na świeży chleb. Oczywiście na wszelki wypadek, choć nie wyglądał podejrzanie, przyjrzeliśmy mu się dobrze. Wyglądał na piętnaście lat, miał blade policzki, jasne, długie włosy, bladoniebieskie oczy, blade ręce, cały był jakiś blady, może z powodu choroby. Po dwóch godzinach bezowocnego czekania mieliśmy dosyć, straciliśmy resztę humoru i zachciało nam się pić. Weszliśmy więc do sklepu kupić fantę. Ten blady typ był już w środku. Dziwnie zagapiony gdzieś w podłogę tarasował nam wózkiem dostęp do pojemników z napojami. – Hej, ty na kółkach, blada twarz. – odsun się – barknął syfon. – Co tam zobaczyłeś? Mysz sklepową? I nie czekając, aż kaleka się ruszy, niecierpliwie odepchnął go z całej siły, aż wózek stuknął o ladę chłodniczą. – To przykre – ale syfon potrafi czasem być zaskakująco brutalny. Włożyliśmy fantę do koszyka i nagle uświadomiliśmy sobie, że nasze zasoby finansowe nie przekraczają czterech nędznych patyków. Ale zdarzają się cuda, nawet w takim sklepie jak Kiedy dumaliśmy spętnie nad naszą butlą, jakiś wymuskany facet pod krawatem wetknął nam w rączki banknot dziesięciotysięczny. Małe kłopoty z walutą uśmiechnął się i mrugnął okiem. Bierzcie bilet. Nie dziękujcie i wypijcie za moje zdrowie. Machnął nam ręką i zniknął za półkami. Ruszyliśmy do kas przy wyjściu, gdy nagle za naszymi plecami rozległ się głuchy łomot, a potem krzyk przerażonych klientów. Obróciliśmy się gwałtownie. Widok był niesamowity. Dwa wysokie stelarze z półkami pełnymi produktów przewróciły się bez widocznej przyczyny. Słoiki drzemów, kompotów, majonezu, musztardy, butelki octu, torby cukru, soli, kasz i mąki rozwaliły się o posadzkę. Mączny pył uniósł się w powietrze i przesłonił widok jak kurtyna mgły. Ktoś zawołał – bomba w sklepie! A ktoś drugi grubym głosem – to ci smarkacze, ci sami, co rozrabiali wczoraj w dorodce. Jego słowa zagłuszył nowy rumor i histeryczne krzyki kobiet. Matko Boska, co się dzieje? Strzelają do ludzi, mordują to napad! Bandyci w sklepie! Ale to nie były strzały. To runęła na podłogę wielka piramida puszek z koncentratem pomidorowym. I to te puszki tak stukały i terkotały, spadając i zderzając się ze sobą. Niemal w tej samej chwili tubalny głos męski zawołał – uwaga, w sklepie są małoletni złodzieje, to ci dwaj z koszykami, poznałem ich, obrobili już cztery sklepy, radzę pilnować torebek i portfeli.